I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam za rodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i byliśmy podobni do Gomory. Cóż wtedy powiemy, to, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków, Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy, iskają zgorszenia, a kto weń w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Skoro tutaj Paweł odnosi się do Ozeasza, myślę, że drugi rozdział Ozeasza warto, żebyśmy zerknęli, co mówi. To jest drugi rozdział Księgi Ozeasza. Od szesnastego wiersza. W tym dniu, mówi Pan, będziesz mnie nazywać Ishi, mój mężu, a nie będziesz mnie już nazywać Baal, mój Panie. Usunę bowiem z Twoich ust imiona Baalów i ich imiona nie będą już wspomniane. W tym dniu zawrę dla Ciebie przymierze... Yy, Drugi rozdział Ozeasza od 16 rozdziału. Numeracja prawdopodobnie może być inna, bo w Gdańskiej bywa inna numeracja niż w Brytyjce. W tym dniu zawrę dla Ciebie przymierze z polnymi zwierzętami, z ptactwem nieba i z tym, co pełza po Ziemi, pokruszę łuk i miecz, wojnę z Ziemi usunę i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. I poślubię Cię sobie na wieki. Poślubię Cię sobie w sprawiedliwości, w sądzie, w miłosierdziu i w litości. Poślubię Cię też sobie w wierności i poznasz Pana. W tym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham niebios, a one wysłuchają ziemi. Ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te rzeczy wysłuchają Izrael. Zasieję go sobie na ziemi i zlituję się nad tym, który nie dostąpił miłosierdzia i powiem do, nie, do tego, który nie był moim ludem, ty jesteś moim ludem, a on powie, Ty jesteś moim Bogiem. Czyli tutaj w 23 wersecie, który w Brytyjce byłby który? 25? 25, tak, są te właśnie słowa, na które Paweł się powołuje, że do tego, który nie był moim ludem, Ty jesteś moim ludem, a on powie, Ty jesteś moim Bogiem. I generalnie, jeśli zerkniemy w dziejach apostolskich, gdy pojawia się Kościół w drugim rozdziale, to tam Duch Święty został zesłany i otworzył się taki rozdział, który nazywany jest Kościołem, Zgromadzeniem Bożym. Wtedy powstało Zgromadzenie, I ci ludzie, którzy tam byli napełnieni Duchem Świętym, mówili w językach obcych. Tych krajów, w których Żydzi byli rozproszoną grupą. Także ci, którzy tam słyszeli w Jerozolimie tych mówiących na obcych językach, wiedzieli, że to są języki, które oni znają ze swoich regionów. Tam są wymienione języki konkretnych okolic. I to był znak dla niewierzących Żydów. I generalnie, jak patrzymy na Rzymian, dziewiąty rozdział, to mieliśmy okazję w piątek, gdy mieliśmy brata Krystiana tutaj goszcząc go. On wskazał, że właśnie musimy pamiętać, że 9, 12, dziewiąty rozdział do 12 ma kontekst jak najbardziej żydowski. My jesteśmy taką drzazgą, czy tam upomnieniem dla Izraela jako Kościół. I tutaj te słowa, ty jesteś moim ludem, a on powie, ty jesteś moim Bogiem, właśnie w tym kontekście musimy mieć pod uwagę, że my jesteśmy w pewnym sensie takim upomnieniem dla wybranego ludu ziemskiego, wybranego ludu Bożego. W razie jeszcze raz otwórzmy księgę Ozeasza, pierwszy rozdział. Ten prorok miał tutaj wymienione trójkę dzieci z tą nierządnicą Gomerą. I te dzieci nazywają się tak, w czwartym wierszu, pierwszy rozdział, czwarty wiersz, syn miał na imię Jezrael co oznacza Bóg rozproszy i to jest zapowiedź rozproszenia właśnie Królestwa Domu Izraela. Dalej jest córka, szósty wiersz pierwszego rozdziału. Imię niemiłowana, to jakby odwrotność Miłosza, niemiłowana. I dalej jeszcze Syn, dziewiąty wiersz, Nie mój lud. Przyznamy, że imiona takie, które byśmy dzieciom nie chcieli dać, dziś zwykle chcemy, żeby znaczyły coś dobrego. Tutaj akurat widzimy, że każde imię jak gdyby jest zapowiedzią odrzucenia czy odwrócenia się Boga od swego ludu. Trudne zadanie dla proroka. Co nam to mówi? To znaczy, że Bóg zapowiedział e, niewiarę Izraela. E, to znaczy, że jeśli Izrael e, był, miał, czy ma twarde, niewierzące serce, to było to zapowiedziane przez proroka, a więc patrząc dalej, nieprzyjęcie Żydów, nieprzyjęcie Mesjasza przez Żydów było także zapowiedziane przez proroka, ale jak to jest cudowne u Boga, że też, jak przed chwilą żeśmy to słyszeli, jest zapowiedź tego, że to się odwróci. Że ci, którzy będą rozproszeni, będą zgromadzeni. Że ci, którzy będą niemiłowani, będą znowu umiłowani. I że ci, którzy nie będą tym ludem Bożym, znowu nim będą. A więc jest zapowiedź odnowy, duchowej odnowy Izraela pewnej części, niewielkiej części tego narodu. Inną rzeczą, co możemy zauważyć, to to, że właściwie Żydzi, chociaż chlubili się swoim pochodzeniem i tym, jak Bóg ich obdarował, to tak naprawdę okazuje się, potrzebowali łaski i można by tak to określić, zrównali się z niewierzącymi, z poganami. Naród wybrany zrównał się z tymi, którzy stali daleko od Boga, nie byli wybrani. Bo i jedni, i drudzy potrzebowali ratunku w ten sam sposób. To bardzo smutne jest dla ludu Bożego, że postępował jak otaczające je narody, a nawet jest, jeden prorok mówi, gorzej niż otaczające narody. Może się zdarzyć, być może, że dzieci Boże też mogą zachowywać się w sposób gorsi niż ci niewierzący. Zresztą nawet słowo Boże tak mówi, że ktoś zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. To jest pierwsza listę Tymoteusza, piąty rozdział. A więc Żydzi zrównali się z, pogada, z poganami. I dlatego tu ten 24 wiersz mówi takimi naczyniami, czyli jakimi? Takimi, o których to wcześniej jest powiedziane w 23 wierszu, te, które uprzednio zostały przygotowane ku chwale, czyli do zbawienia, żeby były razem w niebie, razem z Chrystusem. A więc takimi naczyniami jesteśmy i my, czyli i my, nie Żydzi, których powołał. To znaczy, że tak jak już to słyszeliśmy, nie to, że Bóg wiedział, którzy to się nawrócą i dlatego zostali wybrani, tylko, że po prostu Bóg ich wybrał. To była decyzja wcześniej podjęta, co też i nie wyklucza absolutnie podjęcia decyzji przez każdego osobiście, a więc 100% Bożego wybrania i 100% ludzkiej decyzji, co w naszym umyśle się nie mieści, ponieważ zawsze jest albo jedno, albo drugie. U Boga są dwie rzeczy równolegle. A więc takimi naczyniami jesteśmy i my. To jest bardzo dla nas coś wzniosłego, szczególnego, że być tym na samym końcu, a być zrównanym z domownikiem. Coś zupełnie wyjątkowego, że mamy ostatecznie takie same prawa, czy takie same przywileje, czy taki sam, taki sam dar, czy miejsce, jak ci, którzy wcześniej już jak gdyby tymi domownikami Boga byli. W tym 24 wierszu to my to zauważamy, że to jest Kościół. To nie są ani Żydzi, ani Poganie w rozdzieleniu, tylko takimi naczyniami jesteśmy i my, to znaczy my, którzy stanowimy zaczątek Kościoła, tak jak apostoł Paweł, ze wszystkich, i z Pogan, i z Żydów. Bo Później to słowo się y, wymienia nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. To znaczy, że Kościół tu jest, tymi, tymi naczyniami ku chwale jest Kościół, który uprzednio przygotował ku chwale. Kogo przygotował przed założeniem świata? Przygotował właśnie sobie Kościół, Oblumienicę Pana Jezusa. I y, te naczynia, które są, jak też było i mówione o tym z Koryntian, z trzeciego rozdziału, te złote i srebrne, to są właśnie te naczynia, które mogą wykonywać tą służbę. Mogą być tymi naczyniami ku chwale Boga. I oczywiście sami z siebie nigdy nie możemy być naczyniami ku chwale, ale jesteśmy właśnie do, przez Boga uczynieni takimi naczyniami. To jest dla nas niepojęte, że my, którzy yy, nic na ten temat żeśmy nie myśleli, Bóg nas powołał do tego, abyśmy dla Niego wykonywali służbę i byli Jego dziećmi umiłowanymi. Tak zresztą też później te wiersze nam mówią, która nie była miłowana, my jesteśmy jednak umiłowani. Bóg mówi do swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa nad Jordanem, że Tyś jest Syn mój umiłowany. Albo jak niektóre tłumaczenia mówią, wielce umiłowany. I my właśnie mamy też tak bardzo bliskie relacje z Bogiem Ojcem i z naszym Panem Jezusem Chrystusem, którzy jesteśmy umiłowani. Że dlatego, że tak jak i ten syn marnotrawny, który yy, jednak było mu za ciasno w domu Ojca i powiedział do Ojca Ojcze daj mi część majątności, która na mnie przypada i odjechał w daleką podróż. Tak, było mu za ciasno w domu, a później musiał, później musiał jeść ze świniami i to właśnie ten wracający syn do ojca, ten, który powiedział do ojca ojcze, nie jestem godzien nazywać się synem twoim, on był umiłowany przez ojca, dlatego, że właśnie przyznał się do tego, że jest, nie godzi mu się nazywać się synem ale chciał, żeby uczynił go jednym ze sług ojca bo dlatego, że powiedział, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba i ta właśnie zmiana serca tego syna powoduje że Bóg daje wszystko temu synowi całe swoje serce że właśnie zmiana serca stanu serca powoduje, że Bóg otwiera dla nas całe niebo i swój własny dom otworzył, aby nas właśnie do tego domu wprowadzić. Dlatego, że nie polegaliśmy na swojej własnej sprawiedliwości jak starszy syn, tylko żeśmy polegali tylko i wyłącznie na łasce Bożej. Zatem jeśli Bóg może okazać miłosierdzie tym, których wcześniej nazwał nie jesteście już moim ludem, to także może okazać miłosierdzie tym, którzy nigdy Jego ludem nie byli. Jest to być może odkrywcza, ale zadziwiająca prawda, że nawet jeśli Bóg się odwrócił od Izraela, to też nie na wieki i z powrotem chce okazać łaskę. I my, tak możemy to określić, korzystamy też z tej łaski w tym czasie. Można powiedzieć, że Żydzi, nawróceni Żydzi obecnie w czasie łaski mają coś więcej niż tylko to, co kiedyś mieli jako lud Boży. Ponieważ jako Kościół nie mają tylko ziemskich obietnic, tylko ziemskiego Królestwa Obiecanego, ale jako Kościół mamy Królestwo w niebie. Mamy niebiańską nadzieję, mamy zamiar być w chwale, czego Żydzi jako naród nie mają obiecane wiemy, że pochwycenie dotyczy właśnie narzeczonej baranka. Nie tych, którzy żyli kiedyś tam, wcześniej. A więc pochwycenie i bycie w chwale, w niebie, razem z Panem, w domu Ojca, dotyczy właśnie tylko Kościoła. A więc Żydzi, którzy w tym czasie uwierzą w Mesjasza, mają ten szczególny przywilej posiadania czegoś daleko więcej niż tylko to, co Żydzi utracili przez swoją niewiarę, bo tu jest rozróżnienie, nie jesteście ludem moim, a tutaj jest synami, to już jest coś więcej synami Boga żywego, my dzisiaj może mówić jesteśmy dziećmi, jesteśmy synami Bożymi to oznacza naszą rozumną, świadomą służbę dla Boga ponieważ dzieci wiedzą to, kto jest im Ojcem. Synowie już rozumieją tego Ojca. Ale może jeszcze posuniemy się jeden wiersz dalej. Tutaj jest wzmiankowany Izajasz, którego czasem nazywa się Ewangelistą Starego Testamentu. On przepowiedział bardzo wiele cech, czy wydarzeń z życia Pana Jezusa. On bardzo dużo właśnie o Pisał o Mesjaszu, o Jego narodzinach, o Jego cierpieniach, o Jego śmierci, ale też zapowiadał przyszłą chwałę Izraela. Pisał na temat milenium, wniosłe rzeczy dla Żydów. Ale tu jest też i z ust tego samego proroka, taka rzecz może dla nich niespecjalnie przyjemna, ponieważ jest powiedziane, że tylko resztka będzie ocalona. Choćby i Żydów było bardzo wielu, to tylko resztka będzie ocalona. Akurat to słowo jest z fragmentu proroka wypowiedzi na temat zdobycia i rozproszenia Izraela, ale w zasadzie jest to tutaj odniesione do tego, że Izrael nie przyjmie Mesjasza i też dozna tego rozproszenia i tak się też stało. Jest zapowiedź tego, że choćby było ich wielu, to tylko niewielu będzie ocalonych, czyli zbawionych. To znaczy, że te obietnice są dalej aktualne, ale nie dla wszystkich potomków, ale tylko dla tych, którzy będą mieć wiarę. A więc tylko resztka. Ten temat resztki jeszcze w 11. rozdziale się pojawił, więc myślę, że możemy to... Nie musimy tego w tym momencie akurat rozwijać. W każdym razie jest tych niewielu, jak to widzimy też w Księdze Objawienia. że tam jest pewna garstka tych, którzy będą staną po stronie Mesjasza, którzy będą też uciekać od prześladowań szatana. Jest zapowiedź tego wyroku, 28 wiersz, to możemy odnieść do, to też jest cytat z Izajasza, to możemy odnieść do tego, co jest napisane też w pierwszym mieście, do deseronicznym, 5 rozdział. Kiedy będą mówić pokój, bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada i nie umkną. Jest to zapowiedź czasu ucisku i ostatecznie powtórnego przyjścia Pana Jezusa, kiedy zniszczy wszystkich bojących. Ludzie wiary, którzy żyją teraz w tym czasie nie możemy mieć takiego mniemania o sobie że mamy jakiś większy status niż Żydzi którzy odwrócili się od Zbawiciela i odepchnęli Go i tak jak jest ten przykład który Pan Jezus powiedział o tym, że wyrzucą wyrzucili Syna Mego i zabili Go mimo to Bóg jest tak wielce miłosierny dla nich, że On właśnie znowu ich postawi na tym, co im obiecał. Ze względu na obietnicę. Chociaż tutaj tych obietnic nie ma i tego wszystkiego, co Bóg im obiecał nie ma, to jednak jest napisane właśnie w tym 27 wierszu, tylko reszka ocalona będzie. To znaczy, że Bóg zapowiedział to, że będzie ocalona. To nie, nie znaczy, że Ktoś dzisiaj może sobie myśleć, że skoro Izrael zrobił taką e, rzecz, że e, zamordował Mesjasza, to już nie będzie dla niego żadnego ocalenia nieprawda. Kiedy w e, Kościół, oczywiście w historii Kościoła, e, byli tacy, którzy e, w ogóle sprzecznie to e, rozumieli i przyjmowali i nie, nie wiadomo na podstawie jakiego słowa z Biblii to zostało wyciągnięte, że Izrael już nigdy się nie powstanie, ale to jest nieprawdą i nigdy nie możemy zająć miejsca y, Izraela, dlatego, że to jest ziemski naród, a my jesteśmy ludem niebiańskim. Mamy o wiele wspanialszą perspektywę przed nami, dlatego, że y, oni będą mieszkali na nowej ziemi, a my będziemy mieszkać w domu ojca dla nas jest to niezrozumiałe, dlaczego Bóg ma swoją, swój, swoje miejsce tak jak zresztą powiedział do e, synów zebedeuszowych że e, posadzić kogoś po mojej lewej czy prawej pyramicy, e, stronie to nie jest moja rzecz to jest o, rzecz Ojca także Bóg ma prawo do tego, aby jednych Wprowadzi do swojego domu, a drugich innych yy, wprowadzi na nową ziemię. Oczywiście, że nie ma tu żadnej niesprawiedliwości. Jest wszystko po prostu pod Bożą kontrolą i z tego możemy wszystkiego się cieszyć, że przecież yy, kiedy teraz żyjemy, to przecież nie wszyscy mają yy, dostęp yy, na przykład do dzieci, nie mają tego samego statusu, co żona, czy ojciec, czy mąż. Także jest zawsze to podporządkowanie. Jest zawsze ta różnica na ziemi. I yy, Bóg w swojej łasce też tak prowadzi. Ale wracając tutaj do, do, tego, do tych wierszy, które mamy napisane, że choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski. Bóg obiecał przecież Abrahamowi, że y, właśnie jego naród będzie jak piasek morski. Wyprowadził też go i, y, w nocy i mówi spójrz w niebo i twoje potomstwo będzie jak gwiazd na niebie. Wiemy, że ten piasek morski odnosi się konkretnie do Izraela, bo właśnie to jest ziemski naród. Mimo to jednak y, tylko resztka ocalona będzie. W tym sensie, że nie zostanie całkowicie zgładzona. I faktycznie widzimy, że nazw izraelski odżywa jednak Bóg jeszcze bardziej go przesieje, jeszcze bardziej będzie go wytapiał, jeszcze ten czas sądu dla Izraela jeszcze przyjdzie, ale mimo to resztka ocalona będzie. I my jako ludzie wiary oczywiście musimy mieć w sercu swoim tą rzecz, że Nie możemy Bogu y, mówić, co On ma zrobić i w żadnym razie możemy tylko dziękować, dziękować za Jego łaskę i za Jego postanowienia, które On właśnie czyni, bo my nie ustanawiamy Słowa Bożego, my tylko powinniśmy je wykonywać. W tym 26 wierszu spójrzmy sobie na niego i wyobraźmy jak to jest, że ktoś do nas powie nie jesteś ludem moim, to jesteś tym pohańbionym takim, a później jednak jest się przywróconym do tej godności, że jesteśmy tym ludem Bożym. I też yy, to mam na myśli jak do Izraela wiele było powiedziane I będziecie przypowieścią i tą takim, y, no, y, takim, takim, w Stanym Testamencie rozwierać takich miejsc właśnie, co, co jak gdyby, będą narody mówili o tym Izraelu, że tak, co, co są, powiedziałbym, takim, takim złym przykładem jakimś. I można powiedzieć, jak gdyby, oni, jak gdyby są też, takcy, no, pohańbieni są ci, ci, ci Żydzi, bo jako piękny naród wybrany był, taki, no, wspaniały. A został, można powiedzieć, jakby tak pochębiony i też, yy, jakby to niosą na, na sobie yy, Żydzi. I w końcu też do nich zostanie powiedziane, że oni byli, nie byli tym ludem, można powiedzieć, tak się czuli odrzuceni. W końcu będą nazwani synami Boga żywego. Będą po prostu tym przywróceni tą, tą godność, będziemy mieli, mieli przywróconą. Otwórzmy sobie jeszcze Księgę Izajasza, 54 rozdział. Siódmy wiersz. Na krótką chwilę porzuciłem Cię, lecz znów Cię zgromadzę w wielkiej miłości. Jaki to jest cudowny wiersz. Jak to po prostu możemy, teraz się możemy radować razem z tym, no, z tym przyszłym Izraelem. Jak to Bóg po prostu okaże nam wielką miłość, to aż też nas, po prostu też to radość yy, sprawia. To jest coś takiego, jak Pan Jezus powiedział, że o tym przyjaciel Ulwieńca raduje się z niego, że można powiedzieć, jak wyobrażam, jak ten Jan Krzycili się cieszył, można powiedzieć, z nas, tak teraz my będziemy się cieszyć, też można powiedzieć, wiedząc o tym, też się cieszymy, właśnie, że i Bóg tego Izraela przywróci właśnie, postawi na swoim miejscu, że oni no, będą za Nim szli po prostu wierni Mu, że nawet yy, zapłaczą, że, że co to za rany, że to oni to uczynili, będą żałować tego, jakie to wszystko. Wspaniały czas po prostu przyjdzie, takie, takie rzeczywiście szczere, yy, przed Bogiem się Żydzi po prostu tak otworzą, będą szli za Nim. Coś po prostu cudownego. A Bóg po prostu mówi, na krótką chwilę Cię porzuciłem, lecz znów Cię zgromadzam w wielkiej miłości, jak to jest cudowne, w wielkiej miłości. Bóg to uczyni po prostu. Jak tam, yy, jak kokosz zgromadza, nie chcieliście, Pod te skrzydła jakoś podejść, jak ten, czy jak pod, pod tą kurę, to wszystkie po prostu wejdą pod te skrzydła tej miłości. Tam się żadne nie chce wystawać i w końcu to oni właśnie wejdą. Po prostu może, po tą, może miłość, się, dadzą się zgromadzić. Jest to po prostu cudowne. Tutaj Paweł jeszcze naciska na taką rzecz, że 27 Izajasz woła o Izraelu Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, resztka będzie ocalona Zakończy bowiem dzieło i skróci je sprawiedliwości Istotnie je w sprawiedliwości, istotnie skróci Pan dzieło na ziemi. I 29, jeszcze mocniej, jak i przedtem powiedział Izajasz, gdyby Pan nie zostawił nam potomstwa, bylibyśmy jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Trochę o tym porównaniu chciałbym tutaj, żebyśmy pomyśleli. Dlaczego Sodoma i Gomora? Dlaczego aż tak mocno? Jeżeli spojrzymy na Jakuba, który był też z Izraela, to w pierwszym rozdziale listu Jakuba apostoł Jakub pisze tak, w pierwszym rozdziale 27. Czysta i nieskalana religijność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachowywać samego siebie nieskażonym przez świat. Dla Izraelity pobożność czy religijność była bardzo istotna. I tutaj widzimy, że Jakub wypunktowuje, że zachowywać siebie nieskarżonym przez świat, owszem, ale niosąc pomoc sierotom i wdowom. I odnośnie Sodomy i Gomory mamy różnego rodzaju wyobrażenia. Sodomici to byli ludzie głęboko zdeprawowani. Najczęściej związało się to w ich stylu z rozwiązłością taką y, kulturową i y, seksualną też. Y, natomiast y, co mówi Słowo Boże, co było głównym punktem? Y, Słowo Boże nie wymienia tego jako główny punkt, choć oczywiście moment, kiedy przed zniszczeniem Sodomy widzimy, to była próba gwałtu na aniołach. I tutaj mamy m.in. Słowo Boże w Ezechiela. Ezechiela 16 rozdział wskazuje na coś takiego. 48 werset. Jak żyję, mówi Pan Bóg, Twoja siostra Sodoma i jej córki nie czyniły tak, jak Ty czyniłaś wraz ze swoimi córkami. Oto taka była nieprawość Sodomy Twojej siostry. Pycha, dostatek chleba, I wielkie próżniactwo były w niej i jej córkach. Nie wzmacniała też ręki ubogiego i nędznego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwość przede mną. Dlatego usunąłem je, jak uważałem za słuszne. Więc tutaj nie ma wymienionych tych rzeczy, które najczęściej przychodzą nam na myśl, gdy myślimy o sodomicie. Jest natomiast nawiązanie do tej myśli, którą uwypuklił Jakub. I też, jeśli chodzi o lamentację, albo inaczej, treny Jeremiaszowe, czwarty rozdział, szósty wiersz. Większa jest nieprawość córki mojego ludu niż grzech Sodomy, co została zniszczona w okamgnieniu, a nie dotknęła jej żadna ręka. Czyli widzimy tu jednoznacznie, Jeremiasz porównując Izrael z Sodomą, też wskazuje na to, że Izrael był w gorszym stanie. Też widzimy w Ezechiela, 22 rozdział, jak Ezechiel to wypunktowuje, 22 rozdział, 7 werset. W Tobie ojca i matkę znieważają, u Ciebie czynią krzywdę przybyszowi, w Tobie uciskają sierotę i wdowę. Więc jeśli chodzi o Boże spojrzenie, to Bóg tutaj widzi, że jeśli chodzi o rozmiar winy, to wskazuje na to, że Izrael był gorszy. W tym XXIX wierszu Yy, nie, inaczej powiem, 27 wiersz, to Bóg mówi w tym Słowie przez Izajasza. A w 29 wierszu to jest napisane inaczej. Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Gomora i bylibyśmy to podobni do yy, Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Tutaj yy, Duch Święty mówi przez usta y, ludzi chciałbym pogadać ten przykład z Izajasza 53 rozdział y, jest różnica w wypowiedziach pomiędzy wierszami 53 rozdział trzeci wiersz jest opowiadane o Panu Jezusie Yy, czwarty wiersz jest mowa o nas, lecz on nasze choroby nosił i tak dalej i tu tak samo szósty wiersz, tak samo jest mowa o nas tu znowu jest o Zbawicielu siódmy wiersz także yy, wypowiedź Izajasza jest taką wypowiedzią która Pokazuje, zresztą ten 53 rozdział, to jest jakby Duch Święty yy, mówi o Synu Bożym przeważającej części tego, tego urywka Sława Bożego. I tutaj też Duch Święty mówi przez usta yy, ludzi. Nie pozostawił nam zarodzik, znalibyśmy się jak Gomora, i Sodoma, jak bylibyśmy podobni do Gomory. To znaczy, że człowiek już się w tym sobie przyznaje do tego, że gdyby nie Boże miłosierdzie i Bóg nie pozostawiłby nam za rodzi, to stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Przyznają się do swojej własnej winy i widzą całą, całe swoje zło, jakie popełnili. To jest właściwie wypowiedź syna marnotrawnego, który przychodzi do Ojca i mówi Ojcze, gdy mi nie dasz chleba, to ja bym, gdy nie, da, nie dał gdyż mi chleba, to ja bym zginął razem ze świniami. Tak. To jest bardzo dobra postawa. I to jest y, można powiedzieć myśl Sława Bożego, żebyśmy też i my zauważali, że gdyby nie Boża łaska, byśmy zginęli. Izrael oczywiście Yy, zauważył to, zauważy to tą swoją całkowitą no że powiedzieć to, że oni tak bardzo zbudzili, i że Bóg w okamgnieniu zniszczył Sodomę a im okazywał łaskę i zostawił jeszcze zarodek bo z Sodomy nie został nikt tylko Noe wyszedł ale, Lot przepraszam Lot wyszedł z Sodomy, ale wiemy, że koniec jego był zakończony. Nie ma tam, można powiedzieć, jakby potomstwa z tego. Także wszyscy Sodomici zginęli. Wszyscy. I nawet żona Lota, która obejrzała się w drodze, już wyszła, też została zamieniona w słup soli. Także widzimy, że Bóg tam nie pozostawił zarodzi. Nie pozostawił ani jednego człowieka. Sodomy. A jednak z Izraela zostawił. takie pytanie, kto to jest ta zarodź, czy to potomstwo i do kogoś się to odnosi, czy do nas także? Do Izraela. Myślę, że to jest to samo co ta resztka, to jest ten zaczątek, zarodź czy też ta resztka. Tam jest w Gdańskiej potomstwo. Gdyby nie zostały nam potomstwa liczba pojedyncza i też jest chyba w Galacjan potomstwo. Więc to może się odnosić do osoby Pana Jezusa dokładnie. To jesteś wiesz tak właśnie jakoś. Dwieście <śmiech> <śmiech> dziewiętnaczcie. <śmiech> ког ве нам сам Бог ми да Дякую, Дякую, Дякую, Дякую, Дякую, Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. gdy Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Yeah.